Well, about a quarter after Huh, excuse me could anybody tell me what this sign says Sure, sure. We'll, we'll all tell you. you hit it Look at that sign what do you see B U S S T O P and that spells must stop Bus stop that spells bus stop Bus stop B U S S T O P spells bus stop Witamy w kolejnym podcaście blogu Johnny Cichonia oraz Realservice.pl Ja jestem Cichonio witam wszystkich serdecznie, ze mną jest Johnny Witam My z Johnem jesteśmy w Krakowie, a w Tomaszowie Mazowieckim jest z nami Grzesiu. Witamy. Oczywiście witamy. Grzesiu jest dzisiaj naszym ekspertem jako zawodnik juniorów RKS Lech i Tomaszów Mazowiecki. I powiedz Grzesiu, jak tam sytuacja wygląda w Waszej lokalnej piłce? W lokalnej piłce bywa różnie, w juniorach niekoniecznie nam się wiedzie. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę seniorską, jesteśmy bardzo bliscy awansu do do ligi wyższej, czyli trzeciej w naszym wypadku, niestety doszło do zmiany trenera i zobaczymy jak sprawa się potoczy. Jest mnóstwo zawodników sprawdzanych w lokalnej piłce. Oczywiście są na przykład Rumunii, a także zawodnicy z krajów afrykańskich. Czy się. Czyli, czyli bogaty, bogata kultura piłkarska. A powiedz... E, e, a, a propos tej zmiany trenera, bo to w, w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest dosyć, dosyć e, powszechna, powszechna praktyka. Czy, czy to jest e, dopiero pierwsza zmiana waszego trenera w tym sezonie, czy to już, to już ostatnio jakoś, jakoś, jakoś się działo też? To znaczy, jeżeli chodzi o zmianę trenera, to ciężko jest powiedzieć cokolwiek złego, ponieważ e, trener naprawdę dobrze prowadził zespół. Drugie miejsce w lidze za, za, za Spadkowiczem z trzeciej ligi najbogatszym klubem czwartej ligi obecnie Ligi Łódzkiej. Zespołowi nie udały się dwa ostatnie mecze. Przegrana z, w Pucharze Polski na, na poziomie wojewódzkim z Spilicą Przedbórz, to jest zespół trzecioligowy. Minimalna, bo 4 do 3. Porażka z czwartym zespołem Ligi Ceramiką Paradyż na wyjeździe 2-0. Podobno to, to te właśnie wyniki zadecydowały o zmianie trenera. Osobiście uważam, że, że były, była to tylko przykrywka i i zarząd po prostu miał inne plany na dalsze prosperowanie klubu. Czyli rozumiem, że to był Wasz trener od początku sezonu ten, który stracił pracę. No Trener pracował już półtora roku. Czyli jak na, jak na polskie warunki to całkiem, całkiem dużo. Okay. No Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Życzymy sukcesów także z nowym trenerem. My już przechodzimy do wydarzeń Primera Division z ostatniego weekendu. Działo się dużo. Niekoniecznie tylko na boiskach. Powszechnie dyskutowaną sprawą, tematem właściwie tygodnia był strajk kontrolerów lotów w Hiszpanii, który to sparaliżował ruch powietrzny i utrudnił zdecydowanie dojazd gościom na, na rozgrywane na hiszpańskich boiskach mecze. Tak więc drużyny, drużyny przyjezdne w ostatniej kolejce musiały pokonać całkiem dużo odległości. Wiadomo, że Hiszpania jest krajem dość rozległym. Rekordistami pod tym względem byli piłkarze Racingu Santander, którzy musieli pokonać 1000 kilometrów, zanim dotarli do Malagi na, na samo południe kraju. Na drugim miejscu był Sporting Gijon, który autobusem odbył podróż do Barcelony długości 860 kilometrów. Na trzecim miejscu tego swoistego rankingu jest sewila, która podróżowała do Villarreal. Musiała pokonać drogę o długości ponad 700 kilometrów. Na czwartym miejscu jest Barcelona i tym przypadkiem zajmiemy się osobno w dalszej części podcastu, bo to była najbardziej emocjonująca, najbardziej emocjonująca ze wszystkich podróży. Na ostatnią chwilę zdążyli piłkarze Guardioli. I... Być może te właśnie, te właśnie warunki zadecydowały o, o wynikach tak naprawdę obecnej kolejki, bo poza właśnie Barceloną żaden, żadna drużyna w roli gościa nie wygrała w 14. kolejce La Liga. Był tylko jeden remis, poza tym zawsze wygrywali gospodarze. Także przyjrzymy się pokrótce teraz wynikom. W sobotę pierwszym meczem rozgrywanym był pojedynek Levante z Atletico Madryt. Atletico przegrywa 0-2 niespodziewanie. Potem był właśnie mecz Barcelony, który jednak się odbył. Barcelona wygrała 3-0 i tego samego dnia na, na koniec Real pokonał Walencję 2-0. Z meczów niedzielnych Hetafe pokonało Majorkę 3-0. Almeria i Saragossa mecz na, na samym dole tabeli podział punktów, który tak naprawdę nikomu nic nie daje. Espanyol wygrywa 1-0 ze Sportingiem Chichoni, i kontynuuje swoją dobrą passę. Malaga wreszcie wygrywa. 4-1 do 1 Santander, więc dosyć efektowne zwycięstwo piłkarzy Pelegriniego. W szlagierze kolejki poza meczem Realu Madry z Walencją. Via Real ogrywa Sevilla 1-0. do 0. I w derby kraju Basków Real Sociedad lepszy od Atletyku Bilbao dwiema bramkami. Dzisiaj, ponieważ nagrywamy podcast w poniedziałek wieczorem, dzisiaj jeszcze, jeszcze nas czeka mecz Deportivo z Herkulesem, którym niestety już się nie możemy zająć. Musicie nam to wybaczyć. Panowie, teraz jeśli chodzi o wyniki, jeśli chodzi o wyniki tej, tej kolejki. Przede wszystkim dwa zaskoczenia in minus i dwa, dwóch bohaterów właściwie tej rundy jesiennej. Może zacznijmy od tego meczu w Walencji. Atletico przegrywa 0-2 i to jest ich już kolejna porażka z rzędu drony. Ja nie wiem co się dzieje w Atletico, tak samo nie wie co się dzieje chyba też trener, a także zawodnicy, czyli sytuacja nie wygląda za dobrze. Czytałem dzisiaj wypowiedź Forana, który mówi, że nie ma pojęcia dlaczego tak słabo grają i nie ma pojęcia co można zmienić. To jest chyba taki trochę przytyczek w stronę trenera, chociaż to by było dziwne po tak dobrym sezonie, który mieli czyli zdobycie Pucharu UEFA i początku sezonu tego sezonu, kiedy pokonali Inter tak? w Superpucharze. W super tak więc no, to, to jest wszystko dziwne, co się dzieje w Madrycie po stronie Atletico. Tam widać po prostu brak solidnego rozgrywającego. Oni nie mają środkowego pomocnika, który potrafiłby podać dobrze piłkę i ro, rozegrać coś więcej niż podać na skrzydło i to, to, to widać że że brakuje takiego lidera w środku pola, który po prostu był porządkował cały ten zespół. Bo w ataku, okej, okay, grają tymi skrzydłami, to czasem wychodzi, ale jeżeli nie masz kreatywnego zawodnika w środku pola, no to naprawdę ciężko jest wygrywać mecze, kiedy, no, kiedy nie idzie na przykład skrzydłowym. Tak? Sam Foran i Agüero nie wygrają wszystkich meczów. W tym meczu z Levante widać też było że motywacyjnie dużo, dużo, dużo gorzej Atletico się prezentowało. Lewanty wyszło bardzo agresywnie, dość szybko, szybko zdobyli gola i właściwie nie byli w swoim zwycięstwie zagrożeni do końca tego meczu. Drugą bramkę strzelił dla Lewanty Felipe Caicedo i chciałbym na niego zwrócić uwagę, bo my tutaj z Johnem prowadzimy taki nieregularny dosyć cykl porównywania zawodników z Ligi Polskiej do. Do, do tych grających właśnie w Primera Division. I mi się na, nasunęło kolejne skojarzenie. Na ten, mianowicie ten Kaysedo przypominał mi, Chim, nie czym Bambę. przypominał mi napastnika Legii. Yy, czyniamy. E, o tak, czyniamy. <todavía> y, Grzesiu, y, y, y, y, y, wydaje się, że to jest zasadne porównanie. Jakoś, jakoś kojarzy tych dwóch zawodników? Felipe Kaysedo ma. Ma potencjał, był w Sportingu Lizbony, jeżeli dobrze pamiętam, tak, w zeszłym sezonie. Był też chyba w Maladze, chyba, chyba nie mylę zawodników. Dobry zawodnik, ale cholernie chimeryczny, przepraszam za stwierdzenie. Nie potrafił sobie poradzić z presją, jaka na nim ciążyła. Dobrze, dobrze że, że uciekł z, z Manchesteru City. Mam nadzieję, że dobrze się rozwinie ten chłopak, bo, bo naprawdę potencjał ma. Tak, on y, właściwie z, z każdą piłką do niego zagraną stanowi jakieś zagrożenie dla, y, dla obrońców Atletico. Y, y, Johnny, jak, jak, jak, ty, jak ty widzisz to porównanie, y, y, które, które zarysowałem, które zgodzisz się, że do to jest, to jest hiszpański Chinama? No, zabiłeś mi ćwieka, bo y, znaleźć w ogóle takiego drugiego piłkarza jak nie to jest ciężko. No, myślę, że, że, że Felipe jest o wiele bardziej uzdolniony technicznie. E, może, może to porównanie jest zasadne, że on nie wykorzystuje wszystkich sytuacji, które mógłby wykorzystywać. No ale to jest młody zawodnik, on ma 22 lata, więc... Może na razie jest czy nie jamą, ale takim słabym. Słabym, na razie słabym. Szukajmy dalej. Zapowiada się dobrze. Zobaczymy, jak to, jak to będzie w jego przypadku wyglądało. On w każdym razie już w kolejnej kolejce strzela gola. Poprzednim razem dwa trafienia zaliczył przeciw Hatafę. Przechodzimy teraz do kolejnego meczu, który interesował kibiców nie tylko w Hiszpanii. Mowa oczywiście o meczu Villarealu z Sevillą. Villareal w tym sezonie bardzo dobrze sobie radzi na trzecim miejscu, nie tracą punktów, grają bardzo ładną piłkę. Atmosfera w zespole jest świetna, czyli właściwie kompletne przeciwieństwo Sevilli, która w tej chwili już spadła na dziesiąte miejsce. Zawiodła i w Lidze Mistrzów, do której nie awansowała po meczach ze Sportingiem Braga, Zawodzi także w lidze hiszpańskiej, której traci punkty nie tylko tak jak teraz z Villarrealem na wyjeździe, ale też na przykład u siebie z Majorką, więc z różnymi środka tabeli. Może Grzesiu powiedz pokrótce jak ten mecz wyglądał czy zwycięstwo Villarealu zasłużone? To znaczy jeżeli chodzi o mecz Villarealu z Sevillą, to muszę przyznać, że w pierwszej połowie Villareal prezentowało się niesamowicie niesamowicie solidnie. To zespół, który potrafił Ograć nie jeden, nie jeden zespół, jeszcze, jeszcze dwa lata temu był w czubie tabeli. Potrafił za Pelegriniego zdobywać nawet wicemistrzostwo Hiszpanii. To, to bardzo się ceni. Przed sezonem pozwoliłem sobie napisać krótki artykuł na, na blog vir polskiego polskiego kolegi mojego, który zajmuje się tym blogiem. Tam. Poniekąd przewidziałem sytuację w Villarrealu, rozmawiałem również z nim o tym, że Villarreal ma bardzo, bardzo wąską ławkę rezerwowych, ogólnie kadra jest niekoniecznie oszałamiająca. Rozmawiałem z nim również ostatnio na ten temat, ponieważ Villarreal wygrał 3-0 z Dinamo Zagrzeb, przez co dali sobie szansę awansu bodaj z pierwszego albo drugiego miejsca do, do kolejnej rundy Ligi Europy. To ma o tyle ważne znaczenie, że doszliśmy do kon pewnej konkluzji. Otóż Villarreal gra bardzo minimalistycznie, czyli niekoniecznie pełnym nakładem sił. Wiedzą, że mają słaby skład i, i zamierzają chyba go oszczędzać, ponieważ spotkanie z Sevilla w pierwszej połowie naprawdę było niesamowite. Villarreal atakował, można powiedzieć, szturmami, a akcja Kazorli po prostu niesamowita, podanie Rosjego do Nilmara wymierzony co do milimetra. Nilmar naprawdę w tym sezonie błyszczy. Co do drugiej połowy, no Sevilla strzeliła dwie bramki. Pierwsza oczywiście nieuznana prawidłowo, natomiast druga można się spierać, arbiter prawdopodobnie popełnił błąd. Co więcej można powiedzieć o meczu, Real na pewno zaskakuje in plus, cieszę się, że moje przewidywania się sprawdzają, natomiast Sevilla Sevilla prezentuje się trochę jak Walencja z poprzedniego sezonu, albo, albo właśnie Villarreal, które nie potrafiło sobie poradzić, a dopiero pod koniec sezonu wystrzeliło, kończąc ligę na, na siódmym miejscu. Tak, jeśli chodzi o, o, to, o to, to kibicowanie Villarrealowi, to myślę, że Johnny tutaj się z tobą zgodzi, że, że to jest dobra wiadomość. Wydaje się chyba, że Sevilli brakuje w tym sezonie trochę pozytywnego impulsu. Ten skład szczególnie się nie zmienił. Na pewno jeśli, jeśli chodzi o kręgosłup, to on został ten sam. Wszyscy na pewno mieli nadzieję, że sytuacja się poprawi nieco po przyjściu. Gregorio Manzano, który robił cuda w, w Majorce, hipnotyzował zawodników. No na razie tych, tych piłkarzy nie zahipnotyzował. Można powiedzieć, że najwyżej ich uśpił. John jesteś zadowolony z tego meczu? Z tego wyniku? Jestem zadowolony, bo jestem za Villarrealem. Poza tym uważam, że po prostu piłkarski jest lepszy w tym momencie. No i ten mecz jakby dla mnie udowodnił to, że Villarreal jest trzecią siłą w Hiszpanii, to bezdyskusyjnie. No, pomimo skromnego zwycięstwa, bo 1-0, tak? ale moim zdaniem no, Villarreal był zdecydowanie lepszy w każdym elemencie gry. Sevilla to nie jest ta Sevilla, która, która jeszcze parę lat temu rządziła w Europie w tym gorszym pucharze. Teraz Villarreal, no, pressing jaki stosują, zacięto z jaką, z jaką grają i po prostu też widowiskowo grają, to jest jedna z ładniej, z ładniej grających drużyn w tej chwili, w, nie tylko w Hiszpanii moim zdaniem. Tak więc dobrze dla Villarrealu i to jest tym lepsze dla Ligi, jeżeli ktoś, ktoś próbuje i wychodzi mu to na boisko, więc brawo Villarreal, albo tak dalej, niedługo mecz z Realem i liczę na zwycięstwo. Niedługo mecz Real z Villarrealem i... Y to będzie być może najtrudniejszy sprawdzian piłkarzy Mourinho poza meczem z Barceloną. Tymczasem wspomnimy, wspomnimy jeszcze o dwóch drużynach, które tym razem zaskakują na plus zdecydowanie. Pierwszą oczywiście rewelacją ligi jest Espanyol, który zajmuje czwarte miejsce już z czterema punktami przewagi nad Walencją. No, i nikt się chyba nie spodziewał takiej formy podopiecznych pochettino, zwłaszcza że skład właściwie nie predysponuje ich do walki o tak wysokie lokaty. Johnny, na pewno jesteś zaskoczony tą, tą formą Espanią. Ja jestem zaskoczony, ale pozytywnie. Znaczy, jestem kibicem Barcelony, FC Barcelony, ale Espaniol jest. Znaczy, nie, nie mam złych uczuć do Espanolu i cieszę się, że dobrze gra. Tym bardziej, że za dwa tygodnie już jedziemy na drugi koniec miasta i zmierzymy się z jak do tej pory niepokonanym u siebie Espaniolem, który wygrał 7 meczów u siebie, żadnego nie przegrał ani nie zremisował, czyli ma taki sam bilans jak Real u siebie. No to, to mówi dużo i stracił tylko dwa gole. No te wyjazdy, no to wiadomo, o tym już mówiliśmy nieraz w podcaście, że drużyny, które nie są w czołówce i nie mają takiego składu, który jest no bardzo silny na, na wyjazdach nie spisują się dobrze no ale Espaniol naprawdę bardzo dobrze gra i, i wygrał ten mecz pomimo czerwonej kartki grał u siebie Sporting no, musiał trochę przejechać kilometrów, ale, ale myślę, że to jest bardzo cenne zwycięstwo i tym lepiej dla tej drużyny, no zobaczymy jak będzie jak przejdzie Barcelona Grzesiu, czy uważasz, że Espanyol to jest drużyna, która faktycznie może powalczyć o Liga mistrzów w tym sezonie czy oni prędzej czy później jednak odpadną z tej czołówki? To znaczy, jeżeli chodzi o ligę Mistrzów, to może być różnie, ale słuchając Was, nas, nasunęły mi się takie dwie refleksje. Po pierwsze, e, Espanyol jest chyba drużyną, która jest najstabilniej budowana. Może, może się będę mylił, ponieważ to dopiero drugi rok Mauricio Pochettino na, na stanowisku trenera, ale zauważcie, że w zeszłym sezonie to była drużyna, która no, gryzła ogony tabeli i wcale, wcale nie prezentowała się jakoś, jakoś wyniośle, prawda? Chyba się z tym zgodzicie. Tak, tak. A swoją drogą, e, jeżeli chodzi właśnie o, o ten skład Espaniolu, e, czwarte miejsce w tabeli na pewno zaskakuje. Czy to zespół mogący walczyć o, o, o czwórkę, o Ligę Mistrzów? No nie wydaje mi się, chyba Walencja będzie, będzie mocniejsza. Espaniol jak najbardziej sympatyzuje z tym klubem, ponieważ e, często zdarzało się tak, że, że w derbach Barcelony, Barcelona Straciła punkty na Espaniolu i mam nadzieję, że tak będzie i tym razem, prawda? Tak, oczywiście. Nie, nie tylko ty nie jesteś odosobniony na nas, studia, nie jesteś także odosobniony, myślę, w szerszej społeczności kibiców. Także my też, Johnny, bardzo, bardzo gorąco oczekujemy tych, tych derby <grym> Barcelony. I ponieważ wspomniałeś, Rzesiu, o, o jakby stabilnym budowaniu i systematycznym budowaniu drużyny, Ostatnią drużyną, na której chcemy się zatrzymać, zanim przejdziemy do meczu wielkiej dwójki, jest właśnie Real Sociedad, który także w nieznacznym stopniu zmienił skład w stosunku do zeszłego roku. On oczywiście jest Benjaminkiem, więc w ogóle nie grał w pierwszej lidze przed sezonem, natomiast w tym sezonie już są na szóstym miejscu. Tym razem wygrali z Atletikiem Bilbao 2 do 0. Nie najlepszy mecz San Jose, młodego stopera Atletiku który najpierw spowodował rzut karny, a potem strzelił sobie samobuja. Johnny? To się dzieje, kiedy ty mówisz, że jakaś drużyna ma zdolnych utalentowanych zawodników. Potem w kolejnym meczu po prostu ktoś musi tam zawieść. Dziękuję ci bardzo, że Atletic tak słabo, tak słabo zagrał. To znaczy, o, oczywiście jestem za Sociedadem, więc to mnie akurat specjalnie nie martwi, ale no to ja nie, nie jestem odosobniony w wysokiej ocenie San Jose'ego, bo on jest powoływany do młodzieżówki hiszpańskiej. W każdym bądź razie Real Sociedad wychodzi zwycięsko z tego prestiżowego pojedynku. Te, te, te drużyny akurat, mam na myśli Bilbao, oni mieli najkrótszą drogę do pokonania, do pokonania ze wszystkich drużyn, które grały na wjazdach w tym sezonie. Także ich akurat ten strajk kontrolerów nie dotknął. Sociedad jest na szóstym miejscu w tabeli i przed nim seria ciężkich meczów, także trudno się spodziewać, żeby oni tak naprawdę w tej, w tej, na tych miejscach pucharowych przetrwali przynajmniej do zimy. Natomiast zdecydowanie pozytywna niespodzianka tej rundy jesiennej. A teraz przechodzimy już do meczu Wielkiej Dwójki. I zaczynamy od e, dreszczowca, który miał miejsce bezpośrednio przed e, spotkaniem Barcelony, która pojechała do e, Pampeluny. E, z, e, z raportem na temat przebiegu podróży Barcelony teraz nasz specjalny ekspert od tego, Johnny. E, Zabawna sytuacja w ogóle. E. Okay. Zabawna sytuacja. Barcelona miała nie jechać do Pampelony, ale ostatecznie pojechała, bo została zmuszona przez federację. No ale od początku. Może zaczniemy od początku. W piątek okazało się, że, że jest strajk i przez to loty zostają odwołane. I Barcelona postanowiła, że jutro, czyli w sobotę rano wyleci do Pampeluny. Skontaktowała się z federacją hiszpańską, naszą ulubioną, która powiedziała, że nie ma problemu i że jeżeli jutro, czyli w sobotę, dalej będą trwały strajki, Barcelona, mecz zostanie przełożony. Oczywiście nie skonsultowała tego federacja z Osasuną, bo Osasunie raczej o tym nie wiedzieli. Tak więc rano, wszyscy w Barcelonie, w sobotę rano, wszyscy w Barcelonie spokojnie udali się na lotnisko. Eee, okazało się, że dalej strajk trwa. No ale miał trwać do 11, no to tam trochę poczekano. Okazało się, że do pierwszej. No to zawodnicy Barcelony zostali odesłani do domu, i, bo już myśleli, że po prostu, znaczy klub myślał, że okej, okay, już, już nie będzie meczu. Takie, takie sygnały też podały z ust Federacji. Kiedy się okazało, że strajk już definitywnie przeszkodzi w tym, żeby wylecieć do Pampelony w sobotę, Barcelona była pewna, że zgodnie jakby z umową ustną z Federacją, Mecz się nie odbędzie, no ale w, w Osasunie i Camacho jest słynny z tego, że ma temperament i charakter godny podziwu i, i Real Madrid, tak, to, to może nie, nie podziwu. Generalnie chodzi o to, że Camacho i Osasuna chciała grać, no ale skonsultowała się z Barceloną i tam były jakieś negocjacje. Barcelona ciągle twierdziła, że ma zgodę jakby od federacji, co jeszcze bardziej rozświeczyło Ossesonę, która w ogóle nic o tym nie wiedziała. Tak więc Ossesona zażądała, że muszą dzisiaj zagrać i ich to nie obchodzi. Wtedy Barcelona nie wiedziała, co się dzieje i dostała telefon od federacji, że musi pojechać. Jeżeli nie, ich to nie obchodzi, jak nie będą do 20.30 na stadionie, to walkover. Więc szybko na prędce po prostu sprawdzono połączenie, jakie, jakimi można było dojechać do Pampeluny. Wybrano pociąg, najpierw do Saragosy o 16.00, tam są słynne zdjęcia jak Pedro po prostu biegnie 3, 3, 3 minuty przed pociągiem, przed odjazdem, niczym na bramkę dokładnie. Następnie była przesiadka w starego do, do, do autokaru, którym już autostradą do Pampelony. Bo na szczęście się udało, 25 już byli na stadionie. E, czy chciałeś jeszcze ci powiedzieć, że pokonaliśmy 786 km? Tak? 480, 480 km pokonała Barcelona na czwartym miejscu, Jony. Pamiętaj. Za Sybilą. I teraz przechodzimy, właśnie do meczu, bo to, to, te zdjęcia telewizyjne były obiegły cały świat. Jak Barcelona wjeżdżała na, na, na, na stadion Reino de Navaria, miała 15 minut, i właśnie mecz się zaczął w dosyć ciężkich warunkach, bo tam było zimno i dosyć śnieżno, i chyba to było najtrudniejsze. 30, chociaż zgodzisz się, że to było chyba najtrudniejsze 30 minut wyjazdowe Barcelony w tym sezonie? Zdecydowanie tak. W ogóle ten mecz jakby był najtrudniejszy, chociaż wynik tego nie, nie, nie, nie, nie na to nie wskazuje, ale. Ja się obawiałem po prostu tego i pisałem to też w reakcji za, zapowiedzi, że jeżeli piłkarze dotrą na mecz po podróży, tak, to, nie, to nie jest tak, że się wychodzi po prostu bez rozgrzewki sobie grałam za Sassoną, która u siebie, przypominam, nie przegrała do, do soboty meczu i miała straciła tylko dwa gole. Tak więc yy, obawiałem się tego i moje obawy się potwierdziły, bo nie chcę nikogo krytykować za bardzo, bo usprawiedliwieni są to podróżą, ale Waldes parę razy przypomniał o tym Waldesie, który zaczynał karierę w Barcelonie. Właśnie ja chciałem, chciałem, chciałem zwrócić uwagę na tą sytuację. E, oczywiście podróż podróżą, ale e, co on chciał zrobić e, w tej sytuacji, w której podał do, do, do serialu, bo e, jak to, jak, jak to oglądałem w powtórkach, wyglądało, nie wyglądało na to, żeby on skiksował tak naprawdę. Znaczy skiksował o tyle, że chciał podać chyba jeszcze raz po prostu do Puyola czy tam do Piqué, ale Puyol i Piqué się rozstawili tak jak zazwyczaj to robią. No i w środku został Soriano czy tam którykolwiek z innych Tak więc no to nie było najlepsze 45 minut wykonania Waldesa. Na szczęście to było tylko 45 minut i na szczęście osasuna nie, nie mogła, nie potrafiła tego wykorzystać, bo to przywołało dyskusję o tym, że Waldes jest gorszym promkarzem od Casillasu. No, można na tym dyskutować, jeżeli ktoś ma wątpliwości, tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg meczu Barcelony, jednak bez niespodzianki się obyło, gole, Pedro i dwa trafienia Messiego rozstrzygnęły ten mecz, który poza, poza tym, co powiedzieliśmy, tak naprawdę wielkiej historii nie miał. Więc Barcelona wygrywa 3-0, ciągle jest na, na, na, na pierwszym miejscu w tabeli. Grzesiu, ty miałeś jakieś nadzieje w związku z, związku z tym wyjazdem Barcelony do Pampelony, gdzie zawsze gra się trudno, to jest, to jest drużyna dobrze zorganizowana i, i, i słynąca właśnie z twardej gry u siebie. Jeżeli chodzi o, o, o Sassone, to jasnym jest, że na Reino de Navarra się, gra się bardzo ciężko. Ja sobie pozwolę zwrócić uwagę na, na ten fakt, o którym wspomnieliście, o tym podaniu Walteza. Otóż, jeżeli oglądaliście mecze Levante z Atletico Madryt, to przy drugiej bramce Caicedo tam była taka sytuacja, przy której sędzia odgwizdał fałd dla Atletico Madryt. Piłkarze ustawili się w czteroosobowym bloku defensywnym i po prostu nie wiadomo jakim cudem lewy obrońca podał piłkę wprost pod nogi Kajseta, który, który stał między dwójką stoperów. Bramka była naprawdę niesamowitej urody, ale coś, coś dzieje się. Jest jakaś tendencja w tym w futbolu, bo piłkarze chyba nie wytrzymują presji, która na nich ciąży. Nie wiem, może to wynika z jakiegoś zmęczenia... Jasnym, jasnym jest, że Barcelonę trzeba usprawiedliwiać tym, tym ciężkim wyjazdem, a, a swoją drogą chyba, chyba też trzeba zauważyć dobrą postawę Messiego, który chyba bardziej sfrustrowany całą sytuacją i, i bardziej naładowany był na to spotkanie. Myślę, myślę, jak reszta piłkarzy Barcelony, którzy chcieli udowodnić przede wszystkim związkowi, że, że raz danego słowa się nie łamie. Tak, Dony ja się zgodzę tutaj z Grzesiem i jeszcze tylko powiem, że najbardziej sobie zaszkodziła na tym całym, znaczy tą postawą taką twardą, że jednak dzisiaj musimy grać no bo ja rozumiem ich frustrację, że coś poza ich plecami było ustalone i że okej, okay, skoro tak, no to my mamy to gdzieś tak, ale no jeżeli tak postawili sprawę, no to Guardiola nie, nigdy jeszcze nie widziałem Guardioli tak zdenerwowanego na konferencji pomeczowej, chociaż wygrał 3-0 ani razu się nie odniósł do meczu do przebiegu meczu, tylko wyjaśniał całą sytuację. On też był postawiony jakby w niezręcznej sytuacji, bo on musiał się tłumaczyć za klub. Jakby on nie miał nic z tym wspólnego, tak? No to powinni się tłumaczyć jakby dyrektorzy i potem też prezydent się tłumaczył, jakby wysłał list do, do kibiców. Ale faktem jest, że no Guardiola wystawił najsilniejszą jednastkę taką jak na Real. Chociaż zapowiedzi były takie, że odpocznij Pujol, odpocznij Xavi tak więc y, skład, składu nie zmienił. Widać było, że po prostu chciał wygrać najpewniejszą jedenastką i pokazać te, to, co mówiłem, że federacja cokolwiek by nie zrobiła, to i tak Barcelona będzie wygrywała jakby. No to, to taki przytyczek trochę w nos federacji. E, no ja nie mówię, że Barcelona jest bez winy, no bo to nie można tak powiedzieć. że Wszystkich uspokajam kibiców Barcelony, którzy mówią, że e, na, na, znaczy zrzucają winę na Osasunę i na federację, no bo tak nie było, bo mogliśmy zaplanować po prostu sobie podróż inaczej. Ale no Guardiola ma taki nawyk, że jeździ tego samego dnia na, na wyjazdy. Więc jakby nie chciał też zmieniać tego nawyku. Na szczęście w końcu wygraliśmy po podróży autobusem, bo ostatnia podróż do Mediolanu skończyła się 3-1 porażką i podróż do nomancji skończyła się porażką 1-0. więc Tak, to było jeszcze wcześniej, to były dwa do temu. Tak więc przełamaliśmy jakąś złą pasce. I wygraliśmy, pokonaliśmy kolejny zespół, który się był niepokonany, więc dobrze. To ja może jeszcze jako, jako puentę powiem, że jako kibic Realu oczywiście nie życzę dobrze Barcelonie, ale, ale dobrze, że, że taki mecz się rozstrzygnął na boisku, a nie, a nie przy zielonym stoliku, bo to, bo to po prostu żadna satysfakcja wtedy z taką Barceloną rywalizować. Przechodzimy wreszcie do meczu Realu, który stał przed trudnym zadaniem podźwignięcia się po solidnej, sromotnej porażce z Barceloną. I biorąc pod uwagę może delikatność stanu psychicznego przed tym meczem swoich zawodników, José Mourinho zdecydował się na dość niespodziewane ustawienie swojej drużyny. Mianowicie wyszedł trzema środkowymi pomocnikami z lasem obok Khediri i szabiego Alonso, natomiast zrezygnował zupełnie z środkowego napastnika. Tak więc graliśmy Ronaldo i Di Mario na skrzydłach, a za nimi był Ozil, natomiast w polu karnym nikogo nie było. Mecz miał właściwie dwie, dwie, dwie, dwie twarze, można powiedzieć, w pierwszej połowie. Kiedy właśnie w takim ustawieniu graliśmy i potem kiedy wreszcie Benzema wszedł na boisko. Powiedz Grzesiu, może jak, która, która z twarzy Realu podobała Ci się bardziej i jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego meczu, czy, czy z tych ustawień możemy korzystać w przyszłości, czy te eksperymenty dały jakieś, jakieś ciekawe rezultaty? Jako kibic Realu powinienem teraz wychwalać swój klub, prawda? Natomiast tak nie będzie, bo, bo Real jako zespół nie prezentuje, się, nie prezentuje się dobrze, a jeżeli chodzi o ten ostatni mecz, to przypominał bardziej zespół prowadzony przez Pellegriniego, gdzie, gdzie grał sam Ronaldo, a reszta mu asystowała. Nie jestem zwolennikiem Ronaldo, absolutnie jego, jego egoizm mnie przeraża. W mojej opinii ustawienie 4-3-3, gdzie, gdzie graliśmy trójką środkowych pomocników było jak najbardziej słuszne, ponieważ choć Las, Kedira i i szabi grali razem w środku, to najwięcej zadań defensywnych miał Las, ofensywnych Kedira, a bardziej zdecentralizowanym zawodnikiem był, był właśnie Szabi Alonso, który miał odpowiadać za rozgrywanie. Jak się wywiązał z tej roli, to, to każdy widział, natomiast jeżeli chodzi o Kedirę, to fajnie się pokazał. Szkoda, że nie strzelił bramki jeszcze w pierwszej połowie, gdzie wyszedł sam na sam z Huaitą. Podanie Zyla było naprawdę niesamowite. Ta twarz Realu w ustawieniu 4-3-3 według mnie była lepsza, chociaż po wejściu Benzemy coś, coś trygnęło, jednak gdyby nie ta czerwona kartka dla Albeldy ciężko mi jest powiedzieć, że, że, że, że Real w stu procentach wygrałby to spotkanie. Tak, zwróciłeś właśnie uwagę na, na ten punkt zwrotny w tym meczu, czyli zejście Albeldy. Sytuacja dosyć kontrowersyjna i szeroko komentowana w mediach. Moim zdaniem tak naprawdę trudno naprawdę z tych powtórek, które mamy rozstrzygnąć, czy tam, czy tam ta ręka była zasłużona, czy nie. Na pewno był ruch i wyciągnięcie ramienia w kierunku piłki, a to zdecydowanie nie pomaga zawodnikom. Natomiast wracając właśnie do gry Realu, to prawda, że, że Real wyglądał bardzo solidnie, póki ci środkowi pomocnicy byli na boisko, natomiast problemem było, że nie miał kto tych akcji wykończyć. Tam zdarzało się, że te piłki latały ponad głowami obrońców i po prostu w polu karnym nie mieliśmy nikogo, kto, kto, kto tych obrońców mógłby angażować, bądź ewentualnie te, te wrzutki przejmować. I właśnie kiedy przed Benzema ta, ta sytuacja się zmieniła i Ronaldo też miał trochę więcej miejsca, choćby takie, tak jak przy tym pierwszym golu, natomiast w środku pola nasza gra trochę gorzej wyglądała, więc wydaje się, że nie ma w tej chwili jakiegoś dobrego, salomonowego rozwiązania dla, dla Mourinho. Wspomniałeś, Rzesiu o Kedirze i to jest właśnie zawodnik, na którym może, może się zatrzymamy jeszcze, jeszcze na chwilę, bo on miał, tak jak powiedziałeś, pełnić tutaj najbardziej ofensywną rolę z tych wszystkich środkowych pomocników, natomiast Kedira za swoją grę w tym sezonie jest raczej krytykowany w Realu. Właściwie po jego dobrym meczu nikt nic się o nim nie mówi, jeszcze nikt nigdy nie powiedział, że Fiedira był bohaterem jakiegoś spotkania. Czy ty uważasz, że, że ten zawodnik ma potencjał, dzięki któremu on, na nim można by budować przyszłość Realu Madryt? Jeżeli chodzi o potencjał tego zawodnika to na pewno tak, ale to też zależy w jaki sposób Mourinho będzie chciał budować ten zespół. Jeżeli pójdziemy w stronę gry z trzema pomocnikami, bo absolutnie według mnie Pozycja przy, przy Szabim Alonso należy się im obu, ponieważ Kedira jest bardziej ofensywnym piłkarzem. Nie jest tak efektowny w defensywie i tak skrupulatny. Natomiast jeżeli chodzi o lasa Diarę, on potrafi jedną, dwoma interwencjami tak poharatać nogi przeciwnikom, że, że reszta nie siłuje się na driblingi, jeżeli jest koło niego. Od razu oddają piłkę. To na pewno pomaga, ale czy, czy jest to odpowiednia droga, to też trzeba, to jest zupełnie temat na inną dyskusję, czy Gedira ma, ma potencjał, oczywiście, że ma, ma potencjał, ma talent, w realu się sprawdza, według mnie jest takim, ludzie mówią o nim, że, że, że niekoniecznie, natomiast według mnie to jest taki cichy bohater tego realu, ludzie kpią z niego, Natomiast on skrupulatnie wykonuje swoją pracę, grając, grając w tym środku i raczej jest pomocnikiem przebiegu Alonso, aniżeli osobą, która ma brać na siebie, na siebie grę. On miał kilka ciekawych wejść już w tym sezonie ofensywnych, oddał kilka fajnych strzałów z dystansu. To, to jest chłopak, który może coś osiągnąć. Jeszcze przed programem rozmawialiśmy o roli lidera i, i mówiłeś mi o, o możliwym liderze w postaci Zila, ja bym tego lidera upatrywał właśnie w postaci Kediri, chociaż może nie ma takiego poważania wśród piłkarzy jeszcze, ponieważ jest, jest nowym zawodnikiem. Natomiast Zil, Zila Barcelona wyłączyła z gry i realnie istniał, więc może, może to właśnie w inną stronę należy pójść, jeżeli chodzi o poszukiwanie tego lidera. To jest ciekawe. Ja się w ogóle cieszę, że, że, że w takich ciepłych słowach o Kedirze się opowiadasz. Ja osobiście jestem mocno mu kibicuje, mimo, że do tej pory w Realu może nie pokazał takich ofensywnych umiejętności, jak to miał w zwyczaju w Stuttgarcie, natomiast on też trochę właśnie inne ma zadania i tak jak powiedziałeś, myślę, że to jest bardzo ważne. On jest tutaj nowy, on jest młody i i jeszcze nawet języka dobrze nie zna, więc ciężko mu jest chyba trochę też um, wyrobić sobie w taką pozycję. Zobaczymy jak to się będzie rozwijało w dalszej części sezonu. Na pewno potencjał ma. Um, też jest pytanie na ile Mourinho będzie, będzie chciał tego lidera sam wskazać i, i wykształcić i czy to będzie na przykład właśnie Kedira, a nie Xabi Alonso, który um, według, według um, The Special właśnie um, ma być tym generałem na boisku, tym trenerem na boisku. Um, Tyle jeśli chodzi o wydarzenia ligi hiszpańskiej. Przed nami um, ostatnia kolejka grupowa Ligi Mistrzów, no, natomiast te, te spotkania nie, nie zapowiadają się szczególnie ciekawie. Barcelona gra Johnny? z Rubinem. Barcelona gra z Rubinem u siebie. To jest drużyna, z którą oni, Barcelona jeszcze nie wygrała, ale ten wynik nie ma już żadnego znaczenia tak naprawdę dla układu tabeli. I podobnie w przypadku meczu Realu z Osaire mówi się, że Mourinho wystawi drugi skład. Czekamy. Czekamy. Ciężko, ciężko to przewidzieć w tej chwili. Być może nawet Dudek zagra. Zobaczymy jak to będzie. Tymczasem dziękujemy już za uwagę. Zapraszamy na kolejny podcast blogu John Cichonio. Zapraszamy do czytania wpisów, do śledzenia, do śledzenia notek. Zapraszamy na Realservice.pl Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym co się dzieje w Realu to to jest najlepsze miejsce właśnie, żeby takie informacje znaleźć. Ja dziękuję już za uwagę Grzesiowi. Dziękuję. Dziękuję Tobie, Johnny. Dziękuję. I dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia.